Są informacje polskiego Radia 24. Znów nie mogli rozpocząć pracy. Nowi sędziowie TK piszą list do prezesa trybunału. W razie wojny ruszą na pomoc rannym żołnierzom. MON powołuje legiony medyczne. Będzie też wspomnienie Jacka Magiery, wybitny trener, zmarł nagle w wieku 49 lat. Minęła 15. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek pilne pismo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a w nim żądanie umożliwienia wykonywania obowiązków. Do Bogdana Święczkowskiego napisali nowi sędziowie TK, ci sami, którzy wczoraj złożyli ślubowanie w Sejmie. Żeby nie było żadnych wątpliwości, złożyliśmy też poza tym listem podpisany akt ślubowania wraz z dokumentem, dowodem tego, że został on złożony panu prezydentowi wobec pana prezydenta, też z protokołem z wczorajszego właśnie ślubowania. I wnosimy o to, żeby pan prezes zrealizował. Realizował obowiązek, który wynika z ustawy, zgodnie z którą prezes Trybunału przedziela nowemu sędziowi sprawy, stwarza warunki umożliwiające wypełnienie obowiązków sędziego. Mówił jeden z nowych sędziów TK, Krystian Markiewicz. Prezes Trybunału w ślad za prezydentem kwestionuje zaprzysiężenie czworga sędziów. Bogdan Święczkowski czeka na ruch Karola Nawrockiego. Nie ma na co czekać, mówił na naszej antenie prezes TK w stanie spoczynku. Posłuchajmy. Pan prezydent nie ma żadnych uprawnień, nie podejmuje żadnych czynności urzędowych, więc nie wiem jakiej decyzji może oczekiwać od pana prezydenta, skoro prezydent nie podejmuje żadnej decyzji związanej z powołaniem nowych sędziów Trybunału konstytucyjnego. I tak mówił Marek Safian. Przypomnijmy, prezydent od miesiąca zwlekał z zaprzysiężeniem nowych sędziów i z zaproszeniem ich na ślubowanie. Dlatego to oni zaprosili prezydenta, ale do Sejmu Karola Nawrockiego nie było na tej uroczystości. Cieśnina Ormus nadal pod kontrolą Iranu. Większość statków, które ostatniej doby przepłynęły tym szlakiem, była powiązana z Iranem. Jak wykazują dane z systemu śledzenia statków, inne jednostki nie decydują się na kurs przez cieśninę. I to mimo dwutygodniowego zawieszenia broni w wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Sam rozejm jest bardzo kruchy. Są obawy, że zostanie zerwany. Jutro w stolicy Pakistanu i Islamabadzie ruszą rozmowy o trwałym pokoju. Legiony Medyczne to nowa ochotnicza organizacja powołana do pomocy armii. Do Legionów mogą zgłaszać się cywilni lekarze, pielęgniarki, a także studenci medycyny. W razie wojny mieliby wesprzeć wojskowych medyków i udzielać pomocy rannym żołnierzom i cywilom. To ma duże znaczenie, przekonuje szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzimy bardzo intensywnie we współpracę pomiędzy wojskową a cywilną ochroną zdrowia. Chcemy też jako wojsko mieć szpitale w każdym województwie. Dlaczego? Dlaczego intensywna terapia anestezjologia jest tak ważna? Bo szybkie udzielenie pomocy, szczególnie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Medycyna pola walki, medycyna taktyczna, ewakuacja medyczna opiera się w dużej mierze na utrzymaniu czynności życiowych. W ramach Legionów Medycyny, Resort Obrony planuje zorganizowanie około 100 szkoleń. Odszedł nagle niespodziewanie, miał 49 lat. W informacjach wspominamy Jacka Magierę. Drugi trener piłkarskiej kadry zasłabł w trakcie porannego treningu. Zmarł w szpitalu we Wrocławiu. Jacek Magiera był nietuzinkowym piłkarzem i trenerem, mówił na naszej antenie dziennikarz sportowy Adam Godlewski. Ja poznałem go tuż po tym, jak zdobył z reprezentacją U16 tytuł mistrza Europy. To było w roku 1993. Oni wtedy był niezwykle dojrzały. Mając 20 lat, wiedział... Co chcę robić w życiu, że chce być trenerem, był mega odpowiedzialny za środowisko, w którym funkcjonował, czy jako piłkarz, czy jako szkoleniowiec Legii i Śląska. Takim go właśnie zapamiętam. Przede wszystkim dojrzałość, przede wszystkim odpowiedzialność. Hołd Jackowi Magierze oddadzą piłkarze i kibice. Wszystkie mecze 28. kolejki Ekstraklasy poprzedzi minuta ciszy. Na koniec wyjątkowe wyróżnienie dla drugiego Polaka w kosmosie, Sławo Szuznański-Wiśniewski otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas uroczystości w auli głównej SGH doktorowi towarzyszyli przedstawiciele rządu, świata nauki i studenci oraz oczywiście bliscy rodzina i żona. Ja Ciebie doktorem honoris causa mianuję i ogłaszam, że zostałeś mianowany. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, jest to dla mnie ogromny zaszczyt, żeby być tutaj przed, przed Państwem, dając ten wykład. Czasem ciężko sobie nam wyobrazić, że kosmos uczestniczy w życiu każdego z nas. Czy tego chcemy, czy nie, wychodząc z domu, sprawdzając prognozę pogody, transport, giełdy, systemy telekomunikacyjne działają dzięki systemu satelitarnym. Doktor honoris causa, czyli po łacinie doktor dla zaszczytu, to najwyższa godność akademicka, nadawana za wybitne zasługi dla nauki, kultury, sztuki czy społeczeństwa. To były informacje Polskiego Nadia 24. W wielu miejscach słoneczne, ale niezbyt ciepłe. Takie jest piątkowe popołudnie. Tylko 5 stopni aktualnie pokazują termometry na Podkarpaciu. 7 stopni jest w centrum i 10 najcieplej na wybrzeżu. W zanadrzu warto mieć parasol. Od zachodu przybywa deszczowych chmur. Popadać może na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Klima. Jakość powietrza na ogół jest dobra, a bardzo dobra na wschodzie. Nieco ponad połowa energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Klimat. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Klamie. Autopromocja. Dialog społeczny to szansa na porozumienie, na uniknięcie strajków i ulicznych protestów. W takich sprawach jak wysokość składek, podatków płacy minimalnej, kwestii emerytur ochrony zdrowia i wiele innych. O tym wszystkim z członkami rady dialogu społecznego i ekspertami rozmawiam na antenie polskiego Radia 24 w każdą sobotę zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska zapraszam. To promocja. Dzień w polskim Radiu 24. Osiem minut temu minęła godzina 15. Ewa Wasążnik. Witam Państwa ponownie. Stan dnia. Na Węgrzech odliczanie do godziny zero, czyli rozpoczęcia wyborów parlamentarnych, które po 16 latach może przegrać Viktor Orban i jego partia. Dziś przedostatni dzień kampanii wyborczej, bo w sobotę normalna agitacja nadal będzie trwała. Jak ta końcówka wygląda? Zapytamy stałego korespondenta Polskiego Radia w Budapeszcie, Piotra Piętkę. Witaj Piotrze, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Czy jeszcze polityków stać na jakieś polityczne fajerwerki, na jakąś ostatnią taką bojową ofensywę? Dziennikarska. ucieszyłem się, jak zobaczyłem w nocy e, na e, portalu społecznościowym taki post e, premiera Wiktora Orbana, który za, m, zapowiedział ważne ogłoszenie o 7.30 rano no i e, słuchałem, e, co miał do powiedzenia, bo to było nagranie e, z, wy, z wy jego wypowiedzią. Okazało się, że nic wielkiego nie ma do powiedzenia. Ma do powiedzenia to, co e, od dłuższego czasu namawiał na głosowanie. Także ja liczyłem, znaczy liczyłem, do, domyślałem się, że może to być właśnie jakaś dodatkowa zachęta. Najczęściej jest to w przypadku Viktora Orbana zachęta pieniężna, no ale Wiktor Orban ma niestety duży problem z budżetem państwa, więc jakby tych zachęt już więcej być nie może. Dlatego, tak jak mówię, bardziej było straszenie, bardziej była prośba o to, żeby kontynuować to jego 16-letnie dzieło, a także nowęgierski premier snuł tam pewne teorie. Już teraz organizują demonstracje i zamieszki, zanim jeszcze policzono państwa głosy. Mówmy jasno, jest to zorganizowana próba podważenia decyzji Węgrów poprzez chaos, presję i międzynarodową dyskredytację. Szczerze powiedziawszy do końca nie wiem o co premierowi chodziło, ale rzeczywiście od kilku dni na jego wiece przychodzi sporo przeciwników Fidesu i oni są słyszeni, nawet kiedyś premier wdawał się w taką dyskusję z tymi przeciwnikami. Mam wrażenie, że wraz z powiększaniem się jakby przewagi opozycji w sondażach, zwiększa się też odwaga tych ludzi, aby na tych mityngach Fidesu mocno pokazać swoją złość. Być może też premier ma na myśli wielki koncert, który mniej więcej za godzinę rozpocznie się na słynnym budapesztańskim Placu Bohaterów. To jest wielki koncert, został nazwany wielkim koncertem demontażu systemu, ale to jest absolutnie apolityczna impreza, tam ma być ponad 50 artystów, każdy z nich zaśpiewa po jednej piosence, która ma być takim symbolem woli tych ludzi do zmiany systemu, ale tam są zakazane jakiekolwiek loga polityczne, także to ma być apolityczna impreza pokazania chęci zmiany tego systemu. Węgierski premier dopiero wieczorem pojedzie do sykesz to jest mniej więcej 50 kilometrów od Budapesztu, dawna stolica Węgier, a jego rywal od rana, czyli Peter Mondior od rana jeździ po małych miejscowościach i tak jak jest od kilku miesięcy, odwiedza każdy okręg wyborczy. Codziennie to jest po 5-6 nawet spotkań. On jest na tych spotkaniach już niezwykle ale pewny, choć oczywiście widać też jego zmęczenie, to chyba sondaże dają mu dużo pewności i te sondaże dają dużo pewności szefowi opozycyjnej partii TISO.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 A szczerze powiedziawszy, mhm. ja obserwuję tych polityków od, od, od samego początku tej kampanii, widać już spore zmęczenie. Nic dziwnego, ale czego jeszcze możemy się spodziewać do północy, z soboty na niedzielę, wtedy kiedy kończy się ta kampania? Domyślam się, zaczyna się swego rodzaju węgierska cisza wyborcza, a potem już tylko akt głosowania. No właśnie głosowanie, dlatego jakby już w niedzielę nie urządza się tego typu imprez, natomiast nie ma stricte, tak jak w Polsce mm -hmm. na przykład od piątku i w wielu innych krajach ciszy wyborczej. Jutro Peter Modior oczywiście będzie jeździł dalej po kraju, ale te dwie partie kończą dwoma dużymi wiecami wyborczymi. Lider opozycji, czyli Peter Modior, o którym już przed chwilą mówiłem w Debreczynie, to jest drugie co do wielkości miasto na Węgrzech. On raczej nie walczy już o Budapeszt, bo to miasto, które jest od zawsze antyfidesowskie i tutaj duża przewaga partii Tiso we wszelkich sondażach, nawet tych prorządowych. Natomiast premier Orban odwrotnie kampanię kończy w Budapeszcie. Na wzgórzu zamkowym, na placu Trójcy Świętej przy kościele Macieja Wielu, być może z państwa zna to miejsce, zna ten kościół, którzy znają w Ja prywatnie powiem, miałem okazję i przyjemność brać tam ślub. I wieczorem stanie na scenie z szefem dyplomacji Pejterem to i ministrem transportu i gospodarki Janoszem Lazarem. To będzie taka wielka trójca, plakat na to wydarzenie. To, są, to jest trzech kowbojów i tych trzech kowbojów będzie namawiać jeszcze na ostatnią chwilę Węgrów do tego, żeby zagłosować za Fideszem i pomóc Fidesowi, Wiktorowi Orbanowi utrzymać te 16 lat trzymaną w ręku władzę, utrzymać na kolejne co najmniej 4 lata. Piotr Piętka jest w Budapeszcie, będzie dla Państwa obserwował tę końcówkę kampanii, potem wybory, pewnie od Piotra dowiemy się także o wyniku tych wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które mogą być ważnymi wyborami nie tylko dla Węgrów, ale także dla całej Unii Europejskiej. Piotr Piętka, bardzo to ci dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Połączył się z nami pan profesor Bogdan Guralczyk, politolog, sinolog, hungarysta, dyplomata, publicysta z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze. Jan Warów. Dzień dobry. Panie profesorze, ja wiem, że to jest bardziej pytanie do wróżki, ale no muszę zapytać, kto pana zdaniem te wybory arcyważne wygra tym razem? Albo Orban, albo Major. Na dwoje tutaj babka wróżyła, jeśli mogę tak kolokwialnie Nie, jeśli to Jeśli chodzi o sondaże, mm -hmm. są jednoznaczne, a ja od wielu miesięcy mówię, że Orban stracił rząd dusz mm -hmm. i tutaj widzimy to dokładnie. Natomiast problem polega na tym, że Wiktor Orban rządził 16 lat z konstytucyjną większością i tak kuglował i manipulował ordynację wyborczą,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 Instytucja Rzecznika Finansowego została stworzona po to, by ktoś mógł się zająć na przykład konsumentami, którzy mają problem z wypłatą odszkodowania z ubezpieczalni. Jak działa taka pomoc? Czy jest skuteczna? Kiedy prosić o wsparcie? O to zapytam samego Rzecznika Finansowego, doktora Michała Ziemiaka. Marek Klapa, zapraszam na saldo ekstra. W sobotę o 12.30. Autopromocja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 Jest 15.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nowo powołani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego gotowi do pracy. W siedzibie TK złożyli do prezesa Trybunału pismo, w którym apelują o umożliwienie im wykonywania obowiązków. Informuje o tym sędzia Krystian Markiewicz. Nasza taka bardzo konkretna prośba, oczekiwanie, żeby przygotowano nam gabinety do pracy, wydano karty dostępu do budynku, umożliwiono korzystanie z systemów informacyjnych oraz przydzielenie nam spraw, a także wdrożenie wszystkich innych czynności niezbędnych do nawiązania stosunku służbowego sędziego. Sędziowie przekazali też potwierdzenie aktów ślubowania. Prezes TK kwestionuje zaprzysiężenie czworga z tych sędziów, czyli tych, którzy ślubowali w Sejmie. Dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów jest prawnym obowiązkiem prezesa Święczkowskiego. Tak na naszej antenie mówił Przemysław Rosati, sędzia Trybunału i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Jeżeli prezydent nie stwarza możliwości, aby sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany przez Sejm złożył wobec Prezydenta ślubowanie i pan prezydent zwleka lub w ogóle nie odbiera ślubowania, to brak złożenia wobec prezydenta ślubowania nie stanowi przeszkody do objęcia czynności orzeczniczych. W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów, ale prezydent odebrał ślubowanie jedynie od dwojga z nich. Pozostała czwórka nie doczekała się zaproszenia do pałacu. Resort Energii podał maksymalne ceny paliw na najbliższe trzy dni. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą 6 ,14 zł. 14 groszy. Litr oleju napędowego będzie kosztował 7,68 Ceny benzyny będą niższe niż dziś, ale olej napędowy podrożeje o 2 grosze na litrze. Komun Unikaty o cenach paliw uważnie śledzą kierowcy. To chyba dobrze dla naszej gospodarki. Ceny raczej nie spadły znacząco. Czy będzie paliwo kosztowało 6 czy 10 zł. Będziemy musieli tankować. Najbardziej to mnie martwią tak naprawdę ewentualnie ceny, podwyżki cen produktów, nie? To tym to, tutaj to, to, to, to, te, te, te skutki tego. Paliwa na polskich stacjach są najtańsze w Europie. Mechanizm obniżający ceny paliw ma być utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne. Na koniec utrudnienia dla pasażerów pod warszawskiej linii otwockiej. Od niedzieli przez dwa tygodnie nie będą tam kursować pociągi. Powód? Modernizacja trasy. Składy dojadą jedynie do stacji Wawer. Dalej podróżni będą musieli przesiąść się do komunikacji zastępczej, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKPplk. Autobusy będą zatrzymywać się głównie przy istniejących przystankach w pobliżu stacji kolejowych. Na stacjach Warszawa Wawer i Otwock powstaną tymczasowe pętle autobusowe. To nie koniec utrudnień na Mazowszu. Od 13 kwietnia zamknięta będzie też linia kolejowa z Tłuszcza do Wyszkowa. Tam również pojawią się zastępcze autobusy. Zagłoszenie społeczne. Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org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 i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki w każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 15.35. Dziesięciodniowa, historyczna misja dobiega końca po rekordowym locie w kosmos. Załoga programu Artemis II ma wylądować, a właściwie wodować u wybrzeży San Diego najbliższej nocy. My łączymy się z naszym korespondentem Janem Pachlowskim, który jest w Stanach Zjednoczonych. Witaj Janku. Dzień dobry. Kiedy dokładnie na Ziemi mamy się spodziewać czworga astronautów? NASA wyznaczyła moment wodowania, tak jak rzeczywiście tutaj podkreślamy. Chwilę, w której kapsuła z załogą uderzy tutaj w taflę Oceanu Spokojnego. To będzie w Polsce sobota, godzina 2.07. Przypominamy, że astronauci znajdujący się na pokładzie kapsuły kosmicznej Orion już rozpoczynają te ostateczne zejście właśnie w kierunku Ziemi, a te najbardziej trzymające w napięciu 13 minut podróży misji Artemis II będzie kluczowe i przypominamy również Państwu, że załoga okrożyła orbitę księżycową i co jest najbardziej takie historyczne i o tym się chyba mówi najwięcej w przypadku tej misji, to znalazła się najdalej na świecie w dziejach ludzkości w przestrzeni kosmicznej. Po tym momencie z załogą połączył się prezydent Donald Trump i zapytał się załogi, dokładnie może poprosił właśnie, aby załoga opisała mu, co widziała, czyli tą niewidoczną od strony Ziemi część księżyca. I prezydentowi odpowiedziała, zresztą pierwsza kobieta w tej części kosmosu w historii, to jest też wyjątkowe w tej emisji, Christina Koch. Posłuchajmy.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 Mówiła Krystyna Koch. Tutaj operujemy oczywiście czasem polskim na godzinę 20:53. Naziemne dowództwo misji zaplanowało ostatnie odpalenie silników, korygujące trajektorię lotu, na wypadek gdyby było to konieczne, właśnie do utrzymania kapsuły Orion na kursie wiodącym do tego ostatecznego celu planety Ziemi. Astronauci przejrzą taką listę kontrolną jeszcze procedur wejścia w atmosferę i też upewnił się, że każdy z nich ma poprawnie założony skafander kosmiczny, który zapewni im ochronę podczas no, takiego, bo też to może wystąpić, potencjalnego, bożliwego lotu w dół oraz, że wszyscy mają pełną jasność co do swoich obowiązków w trakcie opadania. 42 minuty przed wodowaniem kapsuła odrzuci swój masywny moduł serwisowy, następnie kapsuła Orion wykona krótkie odpalenie silników, aby ustawić je we właściwej pozycji do wejścia w atmosferę oraz wodowania i o godzinie tutaj Pierwszej 57, Orion wejdzie w górne warstwa atmosfery Ziemi i rozpocznie się tym samym, mówiliśmy już o tym, te kluczowe 13-minutowe opadanie. W tym momencie kapsuła będzie poruszać się z prędkością, w, w, oczywiście w tej szczytowej prędkości. Uwaga, 37 tysięcy kilometrów na godzinę ma zostać odnotowane Ile, Janku, 37 tysięcy kilometrów tak. na godzinę? 37 tysięcy kilometrów na godzinę, oczywiście to będzie wyhamowywane i potem, gdy już zostaną rozwinięte spadochrony, no to będzie już ta prędkość oczywiście bezpieczna. Ale dlatego podkreślamy, że te 30, też 13 minut lądowania, to jest, też wypowiadają się tutaj wachowcy w Stanach Zjednoczonych, najtrudniejsza, najbardziej niebezpieczna część misji. Tam musi być wszystko dograne. mówię, powiem, w przeności na 101%. Bo to są właśnie te kluczowe momenty lądowania, tutaj bezpieczeństwa astronautów jest najważniejsze. I też taka ciekawostka, bo być może Państwo to kojarzą, jak lądują z astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, mm. oni tam przebywają. No, nawet mamy na świeżo miejscach. to doświadczenie, prawda? Tak, ale akurat tutaj my mówimy o naszym słowoszuznańskim. Sławoszuznańskim był dwa tygodnie, ale gdy jest się na międzynarodowej stacji kosmicznej, to mięśnie jednak już tak zmieniają jakby swoją pracę, że astronauci, gdy już są w tej atmosferze ziemskiej, i stykają się z warunkami ziemskimi, po prostu nie są w stanie wyjść o własnych siłach z kapsuły. Tutaj ta podróż trwała 10 dni, tak więc astronauci bez problemu powinni wyjść o własnych siłach z kapsuły. Oczywiście natychmiast zostaną przewiezieni na ląd i poddani pierwszym badaniom medycznym. Trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Jan Pachlowski, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych. Bardzo Ci, Janku, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję.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 I gdyby astronauci dzisiaj startowali, to pytanie o pogodę byłoby bardzo na miejscu. Przy lądowaniu ona pewnie aż takiego znaczenia nie ma. No ale dla nas u progu weekendu z pewnością tak. Pani Agnieszka Prasek, rzeczniczka Prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z nami. Witamy pani rzecznik. Dzień dobry. Dzień dobry. I pytanie, które pewnie nurtuje bardzo wielu naszych słuchaczy. Kiedy w końcu będzie ciepło? No, w prognozach na najbliższe dni no, widać już to wyraźne ocieplenie. Już właściwie w weekend te temperatury będą dochodzić do 13, 14, 15 stopni na tą chwilę na zachodzie. Czyli tutaj będziemy podzieleni. Polska Wschodnia jeszcze w, tym, w tych chłodniejszych temperaturach. Tutaj 7, 8, 9 stopni. Jeszcze na krańcach wschodnich możliwe lokalnie opady deszczu, gdzie nigdzie jeszcze deszcz ze śniegiem. Ale to będą śladowe ilości, także tych opadów nie będzie zbyt zbyt zbyt dużo. Jeśli chodzi o kwestię nocy, no to nadal przymrozki cały czas obowiązują. Kolejne ostrzeżenia na dzisiejszą noc właśnie na przymrozki. Ta temperatura przy gruncie będzie spadać lokalnie do minus 5, minus stopni. Będą to troszkę niższe wartości niż dzisiejszej nocy, bo dzisiejszej nocy i minus 8 pojawiła się taka temperatura. Natomiast cały czas te przygruntowe przymrozki jeszcze będą nam towarzyszyć. Temperatury już w ciągu dnia będą wzrastać i tak jak mówiłam tutaj w niedzielę nawet do 15 stopni na zachodzie kraju i z każdym dniem w przyszłym tygodniu będzie coraz cieplej tutaj nawet lokalnie do 17, 18, a może nawet 20 stopni głównie na zachodzie i ta strefa ty, tej cieplejszej masy będzie też kierowała się ku centrum i tutaj też na termometrach zobaczymy 18 stopni. Właściwie tych opadów też dużo nie będzie, raczej będzie przeważać e, pogodne niebo lokalnie tylko od zachodu, będzie, będzie się kierować tutaj jakby strefa opadów i, i te opady no, będą gdzieś tam występować lokalnie na zachodzie kraju. Niemniej jednak patrząc na tą dalszą perspektywę, to jeszcze nie oznacza tej stabilnej zmiany pogody, ponieważ ta analiza modeli zarówno europejskiego modelu, jak i amerykańskiego pokazuje, że ta właściwie końcówka kwietnia no, może być zmienna, także jeszcze te chłodniejsze masy e, do nas. Nas powrócą, Ale tutaj jeszcze wszystko się może zmienić, ponieważ to są już dość odległe terminy. Kwiecień, plecień pani rzecznik. Słyszę, że czworonogi także cieszą się na samą myśl o tym, że pogoda ma się poprawić. Oby tak było i oby już można było z czystym sumieniem zmienić opony. Pani Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej była z nami. Dobrego weekendu. <głos> Dziękuję. Jarema, ja Mrożek ze mną w studiu Polskiego Radia 24. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Zwierzęta spodziewają się zmiany pogody, bo mój gubi sierść po prostu tak strasznie, że to jest... Czyli odkurzacz w ciągłym Oj, roku w domu. Cały czas, bez przerwy. Jarema, ty bardziej czekasz na wiosnę, taką pełnoskalową, czy bardziej na powrót kosmonautów z okolic Księżyca, bo to są dwa tematy, które zdominowały końcówkę naszej wczesnopopołudniowej audycji w Polskim Radiu 24. Ja przyglądam się pogodzie, bo nie ukrywam, dzisiaj umyłem auto, więc to oznacza, że może to, to jest taka korelacja. A jest auto, to od razu spodziewaj się deszczu. E, tak no to... samo jest z oknami w mieszkaniu. <laughs> Natomiast no, my przede wszystkim będziemy przyglądać się wyborom na Węgrzech, bo tak. to już e, w ten weekend. Sytuacja na Bliskim Wschodzie. No to są to takie tematy, które e, jeżeli chodzi o zagranicę, będziemy e, poruszać. W kraju z, ko z kolei zajrzymy na Zakopiankę. Tam duże zmiany dla kierowców. Dobre zmiany. A że zbliża się majówka, no to na pewno e, warto posłuchać. E, smutna informacja dzisiaj do nas dotarła o, o śmierci Jacka Magiery, więc w magazyn sportowym Więcej na ten temat na pewno będziemy mówić. No i jak pojawi się tutaj Marek Klapa, czyli nasz specjalista od gospodarki, to zapytam, co z tym sukcesem Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie, skoro za benzynę cały czas płacimy krocie. Więc mam nadzieję, że Marek tutaj mi pomoże i odpowie na to pytanie. Bardzo wierzę w jego możliwości, ale myślę, że wymyka się z tych możliwości odpowiedź na pytanie, co dalej z cenami Będę go dociskać, benzyny. obiecuję. Dobrze, ja zatem będę słuchać, bo już żegnam się z Państwem, dziękując za wspólnie spędzony czas w imieniu całego zespołu, który wczesną popołudniowy program w piątek dla Państwa przygotował i zrealizował. Ewa Wasążnik do usłyszenia.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 Ooh. So